W odległej galaktyce, a konkretnie na 15 lat przed wielką bitwą o planetę Altomerra i początkiem wojny o jedność Tirum, na planetę Erranefia przyleciał w nich zakonu Equilibrium imieniem Enon. Natknął się tam na to, na co można natknąć się zawsze w tego typu. Tworach politycznych, jak samodzielnie rządzone planety skupione w większych takich organizacjach ponadplanetarnych, czyli na dworskie intrygi, na szpiega z kosmoracji, na przepychanki w miejscowym oddziale Legionu pomiędzy prewentorianami. natknął się także na Noklurna, przedstawiciela obcej rasy, która próbuje od dawna z mieszkańcami Entirum się skontaktować, a na którą władze polityczne Entirum nałożyły embargo kontaktowe. I udało mu się także potwierdzić wreszcie istnienie istot zwanych przez zakonek Equilibrium mistrzami kuszenia. Istot, których istnienie mnisi podejrzewali, ale nie mieli nigdy pewności. To całkiem sporo, przyznacie, wydarzeń i akcji jak na jeden album. Album, który otwiera jeden z nielicznych współczesnych polskich komiksowych cykli science fiction. Nie wiem, czy przypadkiem nie jedyny, bo chociaż takie tematy w polskim komiksie się pojawiają i mają bardzo silną, klasyczną reprezentację w postaci Funkiego Kowala, który zalicza właśnie niezbyt udany powrót, ale cały czas daje radę, zwłaszcza jego starsze części, czy ekspedycja, która jest strasznie naiwna i kampowa, kiedy patrzę się na nią z pozycji 32-latka, ale nadal budzi sentymentalne emocje. Natomiast no poza serią Vajokosmosis ze studia Pro Arte, której pierwszy tom właśnie Wam opowiedziałem, nie ma tego typu komiksów w Polsce Trudno mi powiedzieć czemu Czy ludzi nie interesuje Być może już taka tematyka Być może jest ona już tak Zbyt kliszowa, zbyt wytarta Żeby ktoś chciał po nią sięgać Troszeczkę do Space Opery pamiętam Próbowali sięgnąć Sienicki z Okulskim Publikując zarzuconą chyba Serię do kolektywu o kosmicznych przemytnikach. Rekurs. E, ale tak jak mówię, tak zdaje się, że, że to osłabło w momencie, kiedy weszli w e, tworzenie scinti okulty. Seria BioCosmosis jest więc w zasadzie na polskim rynku bez konkurencji. Mm, to, tak ani jej dobrze robi, ani źle jej robi. E, osobiście uważam, że to jest całkiem niezła seria. Mnie w każdym razie bardzo się podoba taki pomysł. Trudno jest powiedzieć, żeby Edwin Woliński, który jest scenarzystą tego tomu, zrobił coś niesamowicie oryginalnego. Nie oszukujmy się, zakon mnichów, wojowników, którzy utrzymują równowagę i pokój w ponadplanetarnej konfederacji. Już z daleka jedzie Lukasem, a już wtedy cuchną nieoryginalnością. Nokturni, którzy wyglądają troszeczkę jak skrzyżowanie predatora z obcym i generalnie rzecz biorąc wiele innych elementów, które w najlepszym wypadku są bardzo dobrze znane wszystkim miłośnikom fantastyki. Natomiast to jest bardzo fajny, przemyślany, spójny świat. Uniwersum biokosmosis, z tego co Woliński opowiadał w jednym z wywiadów, to jest uniwersum, w którym on porusza się od zawsze, od wielu, wielu lat, od dzieciństwa praktycznie, które wymyślał i nad którym chciałby pracować bardzo długo. I seria komiksów Biokosmozis pierwotnie była pomyślana z dosyć dużym rozmachem. Trzy trylogie: pierwsza o Mnichach, czyli o przedstawicielach equilibrium. Trylogia o planetardach, o, o politykach, o klasie rządzącej Rami i o prewentorianach, czyli o żołnierzach Legionu, a konkretnie jego specyficznej jednostki, zgodnie z nazwą mającej zapobiegać konfliktom, Ponieważ w Legionie, poza prewentorianami, są także inni żołnierze e, różnego typu, jest na przykład dosyć upiorny oddział Sad Face, nazywany tak ze względu na wygląd zewnętrzny, który zajmuje się... To są tacy jezuici wojska. Wchodzą i robią porządek. Wyzwalają do gołej ziemi po nich. Nie zostaje nikt, kto mógłby się jeszcze poskarżyć. To były pierwotne plany. Trudno jest mi powiedzieć, na ile one będą zrealizowane, ponieważ rozmowy na konwentach z ludźmi z ProArte, które jest wydawcą nie napowają optymizmem. Na pewno zamknięty zostanie cykl o emnichach, który ostatecznie rozrósł się do pięciu tomów i piąty tom został zapowiedziany teraz na październik 2011 roku na mf klasycznie. W pięcioksiąg zamyka opowieść o Atlanie, córce planetarra z Henry która pojawia się jako bardzo młoda dziewczyna w pierwszym tomie, więc zataczamy w pewien sposób krąg. Jej rodzina zresztą przewija się przez karty tego pięciu dosyć często, a zdrajca, który doprowadził do jej upadku pojawia się w tak zwanych antologiach, ponieważ sam komiks oprócz tego, że ma cykl ma tak zwane antologie. Mówię tak zwane, ponieważ nazwa antologia jest w tym wypadku zupełnie niewłaściwa. Antologia to jest zbiór zwykle krótszych historii napisanych, stworzonych, narysowanych przez różnych twórców. Natomiast antologie o kosmozji stworzą dokładnie ci sami ludzie, co cykl główny i one rozwijają wątek tolakiego, takiego y, urzędnika, y, entirum, polityka, prawda, y, przy okazji szwiega kosmoracji, od momentu incydentu właśnie na Erranefia w pierwszym tomie, który nazywał się Enone od imienia Emnicha, aż do nazwijmy to umownie upadku. To laki upada i jest to upadek bardzo bolesny i bardzo doszczętny. Oprócz tego w antologiach znajdują się dodatki typu projekty, w postaci, projekty wyposażenia broni oraz tak zwana biopedia, czyli rodzaj encyklopedii y, która bardzo fajnie wyjaśnia dodatkowe rzeczy, tłumaczy technologię, tłumaczy politykę i, i socjologię w jej uniwersum. widać, że rzeczywiście Woliński naprawdę jeśli chodzi o świat przedstawiony pocisnął i ta zasada tworzysz świat a czytelnik, odbiorca widzi z niego 10% w najlepszym wypadku tutaj ewidentnie ma zastosowanie on, on nabrał rozmachu dzięki temu może, że to wszystko jest tak bogate, tak dopracowane, to jest tak, jak pisałem zresztą już kosmosie z kiedyś na Gnieździe Światów, tak jak u Johna Varleya. To był taki autor science fiction, być może jest, nie wiem, chyba, chyba żyje i ma się dobrze, eee, o którym mówiono, że potrafi wziąć stary, wyeksploatowany motyw, tak go poobracać i zaprezentować z takiej strony, że się czytelnikowi wydaje, że to jest nowe i świeże. I właśnie może dlatego, że ja też lubię bogate, dopracowane rzeczy, chociaż, prawdę mówiąc, nie przepadam za dużymi cyklami. Mm, Bajokos mi podeszło. Być może podeszło mi też dlatego, że jest narysowane przez Nikonema Cabałę, znanego zresztą z kilku różnych miejsc, projektów i komiksów, w manierze realistycznej. Polski komiks, polscy rysownicy komiksowi Rzadko odwołują się do tej stylistyki. Jest kilku, ale nie ma ich dużo. Na przykład Robert Adler świetnie porusza się w tym segmencie. Janicki, prawda? Znalazłoby się jeszcze kilka osób, ale to jest mniejszość. Większość jakoś tak wyszło, ktoś nawet, zdaje się, analizował to zjawisko. Nie wiem, czy nie Robert Wyżykowski na... Kolorowych zeszytach, a jeżeli nie on, to przepraszam, jeżeli pomyliłem. Doszedł do wniosku, że stylistyką, która w Polsce najmocniej się trzyma, jest najliczniej reprezentowana, jest kartun szeroko pojęty. Jeżeli spojrzy się rzeczywiście na, na sukcesy Polaków również za granicą, to na przykład takie postacie jak Piotrek Nowacki, czyli Jaszczu który zdobył duże uznanie komiksem Tainted do scenariuszy Bartka Sztywora. Fakt, że wychodzi taki magazyn jak Karton, który w całości utrzymany jest w tej stylistyce, wszystkie te rzeczy rzeczywiście wskazują na to, że jest popyt na taką stylistykę. Jest też duża podaż. Natomiast na komiksy, a już w ogóle na serie utrzymane w stylistyce realistycznej, prawdopodobnie jest wśród rodzimych twórców mniejsze zapotrzebowanie. Nie wiem czy czytelników, ja tam bardzo lubię. Dlatego Cabała bardzo mi się spodobał. Mm, bardzo fajna, dokładna kreska. Troszeczkę przypomina właśnie Wolcha. Trochę się kojarzy momentami z wilalem, być może ze względu na kolory e, bardzo dobrze przemyślane, bardzo dobrze położone. Kolory komputerowe, mm, po których widać, że są kolorami komputerowymi bardzo specyficznymi. Grzegorz Krysiński, który e, nakłada barwy w Kosmosis, posługuje się troszeczkę taką techniką podobną do tego, co e, wykorzystuje w swoich pracach facet zwany jako, znany jako Biramba. Można Ci go zobaczyć chociażby w połączeniu z moimi siłami skromnymi w kilku scenariuszach, ale przede wszystkim znany był z rewelacyjnej, parodyjnej serii Człowiek szynszyla, który było z 5. odsłon. Rzecz absolutnie rewelacyjna. Jeżeli nie znacie, to to Człowiek szynszyla. Spod jego ręki wyszedł także absolutnie rewelacyjny, jednoplanszowy komiks Człowiek z kurwy, syn. Mistrz świata. Wracając do BioCosmosis Krysiński ma dobre wyczucie, ponieważ jest to komiks akcji, który dzieje się w zasadzie w kosmosie, więc on może tutaj pozwolić sobie na pewną dowolność Ludzie o błękitnej skórze, kolorowe stroje, generalnie cały ten przepych, który Cabała wyrysował na obcej planecie, technologia, wszystko to pozwala im się obydwu świetnie rozwinąć. Mam wrażenie, że doskonale się uzupełniają, że to jedno z drugim bardzo dobrze się zgrywa i pasuje do siebie. Wiekosmozis to jest taka seria, która Wyróżnia się jeszcze jedną rzeczą, mianowicie podejściem do klienta. Bardzo rzadko, a w przypadku polskich produkcji chyba w ogóle, nie zdarza się w Polsce, żeby można było wybrać sobie wydanie. Proarte wypuściło dio w wersji twardo i miękko-okładkowej do wyboru. Rzecz praktycznie niespotykana, chociaż na przykład na zachodzie absolutnie podstawowa trady ze wszystkich Amerykańców praktycznie wydaje się właśnie na dwa sposoby. Potem oczywiście dożyna się kasy wydając je Oversized, Super HC i potem jeszcze w marmurowych tablicach obciągniętych skórami z nawletków niechszczonych noworodków. U nas nie. Natomiast fakt, że można sobie wybrać wydanie co kto lubi bardzo dobra rzecz. Na kosmosis. warto też zwrócić uwagę między innymi dlatego, że zwrócił na nią na tę serię uwagę Kevin Eastman. Może nie wszyscy znają to nazwisko. W Polsce się kojarzy głównie jako współtwórca żółwi ninja. Jest to facet, który jest wydawcą magazynu Heavy Metal, a co to jest magazyn Heavy Metal, to ludziom chociaż trochę zapoznanym ze środowiskiem, z komiksem i z sporoma innymi rzeczami to już mówić nie trzeba, no bo Heavy Metal, bądź jego pierwowzór francuski wszyscy kojarzą. Pierwszy tom Wajokosmosis układał się właśnie w heavy metalu, bodajże w 2009 roku. Jeżeli ludzie tak wysoko uznali, że to jest ciekawa i warta zauważenia seria, to może dla niektórych z Was też będzie to rekomendacją, że warto się nią zainteresować. Tak jak mówiłem, tego typu komiksy nie mają praktycznie w Polsce konkurencji. Brak jest... E, innych cykli, z którymi można byłoby je zestawić, można się odwoływać do rzeczonej ekspedycji, można się odwoływać do kowala. E, ja zaryzykowałem taką tezę, pisząc o tym komicie w 2009 roku, że on może stać się kultowy. Już teraz wiadomo, że nie. Do tego stopnia, że nie wiadomo, czy możemy liczyć na kolejne cykle e, tej serii, Szkoda by było, gdyby nie, ale no takie są prawa rynku. W Polsce komiks w ogóle jest niszą, czy tego Może kilka tysięcy zapaleńców, w związku z tym jest rozrywką drogą i z punktu widzenia wydawcy kompletnie nieopłacalną. No. Natomiast, gdyby nawet miało okazać się, że kosmosis w formie tradycyjnej kontynuowane nie będzie, to może jakimś pomysłem byłoby wyjście do dystrybucji elektronicznej dystrybucji, w której tak naprawdę realnym kosztem jest nakład pracy autorów ale odpada już koszt druku e, amortyzacji zamrożenia pieniędzy, całej reszty Panowie autorzy i koledzy z Froarte, pomyślcie o tym, żeby nie porzucać tej serii, gdyby okazało się, że jednak tradycyjna dystrybucja nie spełnia zasad rentowności. Pomyślcie o tym, żeby jednak Edwin miał szansę wyciągnąć z głowy jeszcze parę niespodzianek i rozwijać ten uniwersum, bo to jest fajne uniwersum. A wszystkim tym, którzy nie mieli jeszcze okazji się z nim zapoznać, polecam spróbowanie. Być może okazać się, okaże się, że spośród ludzi, którzy słuchają tego podcastu, Kilku zostanie, tak jak ja, wiernymi fanami tej współczesnej, bardzo dobrej, bardzo ciekawej polskiej serii science-fiction. Troszeczkę być może ten odcinek brzmi jako, jak reklama. I troszeczkę być może jest reklamą, dlatego że ja sam będąc wydawcą wiem, jak to trudno jest coś stworzyć i jak trudno jest to potem utrzymać, a... Opowieścią o mnichach, nawet jeżeli miejscami wydaje się wtórna. Nawet jeżeli czwarty tom, w którym jest mnóstwo scen batalistycznych paradoksalnie przez nadmiar akcji jest troszeczkę bardziej nudny. To jest to komiks, który ze wszechmiar zasługuje na uznanie. No a teraz na zakończenie, ponieważ zdążyliście się już zorientować, że jest nowe intro możecie posłuchać sobie nowego outro, a także życzę wszystkim, którzy słuchają w piątek, za wyjątkiem tych, którzy słuchają w niedzielę, bo mają soboty wolne od podcastów, miłego weekendu, który dla mnie będzie ostatnim weekendem pierwszej części mojego urlopu, który kontynuował będę dopiero w lipcu, a potem w sierpniu. Pozdrawiam, więc i życzę w zależności od czasu słuchania miłego przedpołudnia bądź popołudnia wieczoru i całego weekendu.